Wakacje były ładne, ale krótkie, więc na, na pewno jeszcze pamiętamy, gdzieśmy, gdzieśmy skończyli przed wakacjami. 19:20, tak rosło w potęgę i umacniało się słowo Pańskie i tak się skończyła. Część dziejów apostolskich, w której wszystko się e, koncentrowało wokół powiększania zasięgu terytorialnego e, obszarów objętych e, ewangelizacją. A teraz będziemy widzieli, że coraz więcej spraw będzie się e, kręciło w kółko. I dzisiaj zobaczymy bardzo konkretny przykład takiego kręcenia się kręcenia się w kółko, dosłownie. Na jakimś samochodzie zaparkowanym gdzieś na Bieranach zobaczyłem taką naklejkę, jeżdżę wolno, ale dokładnie. Pewnie z ewangelizacją musiało być tak samo. W jakimś momencie trzeba było zwolnić tempo, a pomyśleć o solidności struktur. I y, dzisiaj rozpoczniemy tę część dziejów apostolskich, która nas doprowadzi do ostatecznego stwierdzenia, że Słowo Boże roz przestrzeniały się bez przeszkód, tak jak zakończyła się część, którą e, zajmowaliśmy się w zeszłym roku, tak i teraz e, już definitywnie zamkniemy całą księgę. I jak zobaczymy, nie tylko zakończenie jest charakterystyczne ale też i początek tej sekcji, którą zaczynamy teraz wiąże się bardzo bezpośrednio i bardzo konkretnie z punktem dojścia, geograficznym punktem dojścia całej Księgi Dziejów Apostolskich. Więc to nie, nie tylko dlatego, że tak wyszło, ale po prostu dynamika samego tekstu jest taka, że wchodzimy w ostatnią część tej księgi. Natomiast ma to pewne koszta i z góry chciałem państwa o tych kosztach uprzedzić. Otóż, żebyśmy w ciągu roku te, zauważcie państwo, ale ja jestem teraz głowa boli. E, nie ma numeru rozdziału, bo to jest do całości. E, więc tam powinno być 28,31. Przepraszam, ja, ja to naprawię. E, więc żebyśmy cały ten dosyć długi tekst, zdołali prześledzić w ciągu tegorocznych dziewięciu spotkań, to niektóre partie tekstu przeznaczone na jedno spotkanie będą słuszne. Będą długie teksty. Ale mam nadzieję, że, że damy radę, że bez zbytniego spłycania uda nam się także tym dosyć długim Perykom, perykopom przyjrzeć uważnie, to właściwie będą bardziej ciągi perykop niż pojedyncze perykopy. A to, co mamy na dzisiaj, no to też już nie jest nie jest krótki tekst, ale na pewno nie najdłuższy z tego, co nas w tym roku, w tym roku czeka. Co stanowi o e, o spójności tego tekstu, jak Państwo zauważyli na slajdzie z pod tytułem Inkluzja. Inkluzja tym razem nie ma charakteru y, czysto formalnego, ale odnosi się do schematu geograficznego. Zaczynamy od planów, zamierzeń Pawła i dochodzimy do początków realizacji tych zamierzeń. Natomiast yy, wspomniałem, że już od początku to, czym się będziemy zajmować w tym roku, odsyła nas do punktu dojścia całej księgi, czyli do Rzymu. E, dzieje apostolskie, że tak powiem, kończą się w Rzymie i Paweł w dziewiętnastym rozdziale dwudziestym pierwszym wersecie świadomie rozpoczyna swoją drogę do Rzymu. Nie wie, jak tam dotrze. Nie wie, w jakim charakterze tam trafi. Niewiele wie. Wie, że musi do Rzymu. E... Proszę. Dlaczego? To się wyda, jak zobaczymy tekst grecki. A jaki jest cel jego pobytu w Rzymie? Tego też nie wie. Tego też nie wie. Po prostu. Wierzę musi, tak. Wierzę musi tam. Natomiast charakter tego przymusu niestety w przekładach wychodzi kiepsko. Więc je, jeżeli mamy do czynienia z dwiema całościami, z jedną, Paweł postanawia jechać do Rzymu. Paweł jedzie do Rzymu i tam Słowo Boże rozwija się bez przeszkód. To co możemy powiedzieć o tej jednostce wyznaczonej przez tę inkluzję? 19, 21, 22 i początek rozdziału 20. Jest to wstęp do wielkiej podróży, która doprowadzi Pawła do Rzymu. I jak zobaczymy, jest to podróż nie tylko od miasta do miasta, ale jest to podróż, którą możemy określić jako długi marsz przez instytucje. Zobaczymy, ile Instytucji świata starożytnego przyjdzie nam razem z Pawłem poznać po drodze. I to już dzisiaj zobaczymy, jak ważne będą takie detale związane z administracją, wymiarem sprawiedliwości, urzędami. Będzie tego, będzie tego sporo. Przypatrzmy się, na jakim tle rozwija się ta e, opowieść, którą dzisiaj się zajmujemy. E, Paweł jest w Efezie. I powiedzmy to sobie od razu, dzisiaj ledwie się z tego efezu ruszy. Zasadnicza część tego, czym się będziemy dzisiaj zajmować, najważniejsze sprawy, będą się rozgrywać właśnie w stolicy prowincji Azja Propria, Azja właściwa. Natomiast nawet jak Paweł wyjedzie z Efezu, to jeszcze nie znaczy, że wątek efeski się skończy. A więc, jak się zastanowimy, to się do tego Efezu dosyć mocno przyklei. Jego działalność związana z bardzo różnymi e, miastami, Efes trak, y, w tej działalności odgrywa rolę bardzo szczególną. Zauważmy, że to jest bardzo długi przystanek w działalności y, Pawła. Przypomnijmy sobie jeszcze dlaczego. Jeśli się cofniemy troszkę... I przypomnijmy sobie, jaką trasę chce przemierzyć Paweł, Jerozolima, przez Macedonię i Achaję. No to popatrzmy. Efes jest tu, Jerozolima jest tu, a on będzie jechał tak. Wstąpił do piekieł, po drodze mu było. Nie spieszy się do Jerozolimy. Nie szuka drogi najkrótszej. Jerozolima nie jest szczególnie przyciągającym Pawła punktem. Ta podróż to nie jest y, przemierzanie drogi z punktu A do punktu B. Najważniejsze jest to, co po drodze. Bardziej chodzi w tym przypadku o Macedonię i Achaję niż o Jerozolimę. A więc Paweł będzie wracał tam, gdzie już był. Tam, gdzie działał, zanim przywędrował do Efezu. Będzie chciał zweryfikować sytuację po kilku latach we, we wspólnotach, za które czuje się szczególnie odpowiedzialny, których powstanie. Jest y, związane z Jego osobą. Plan wygląda tak: Z Efezu przez Macedonię, Achaję do Jerozolimy, a dalej do Rzymu. Jakby był tu i stawiałby sobie za cel Rzym, to tak by było najprościej. I tak pływało wiele statków. Nie byłoby problemem dotarcie y, do takiego celu jak Rzym. Ale to nie jest cel do osiągnięcia teraz. sobie planował. A co mu z tego wyszło, to czytamy na początku rozdziału 20. Macedonia i tutaj udzielał wielu napomnień. W Helladzie spędza trzy miesiące. Chce płynąć do Syrii. No bo do Jerozolimy się nie dopłynie, więc naturalnym wyborem była podróż morska do któregoś z portów syryjskich i potem już ten kawałek na piechotę. Ale ten plan upada i zamiast do Koryntu i z Koryntu do Syrii, Paweł odbywa tę podróż, którą planował jeszcze raz, tylko że z powrotem. A więc Efes, najprawdopodobniej Troada, wyprawa do Macedonii przez Filippi Niełatwe przejście przez północną Grecję, prawdopodobnie do Koryntu. Tutaj następuje ten spisek, który uniemożliwia mu realizację planów, czyli wyprawę morską do Syrii. I jeszcze raz wraca do Troady i dopiero z Troady wybrzeżem małoazjatyckim do któregoś z portów syryjskich i Jerozolima. Więc w tej podróży wszystko poszło nie tak. Plan nie został zrealizowany. Trzeba było zrobić grube setki kilometrów bez sensu w tej z powrotem więc to pod tym względem nie jest prosty moment Zauważmy, że ta podróż skomplikowana, niewolna od porażek różnego typu, opisana jest bardzo skrótowo. Mamy do czynienia z prostym itinerarium, stąd dotąd tyle, stąd dotąd tyle, stąd dotąd tyle. Bardzo sumaryczna forma narracji. Nie dowiadujemy się o wielu rzeczach, które by nas mogły interesować. Na, na, na przykład na czym polegał ten spisek, który uniemożliwił Pawłowi domknięcie podróży, tak jak planował z y, Ahai do Syrii. Więc jeżeli takie sprawy, na których by nam może i zależało, nie zostały powiedziane, to co zostało powiedziane? Dlaczego akurat ten epizod który kończy rozdział XIX, stał się tak ważny, że narrator dziejów apostolskich wolał się skupić na nim, a nie na e, dramatycznej, pełnej niespodziewanych zwrotów e, podróży Pawła e, do Jerozolimy. Gdzie jesteśmy? Jak to chrono... to też to, nie tyle gdzie, ile kiedy. Jak się odnaleźć na osi czasu. Pamiętamy, że Paweł w Efezie spędza dużo czasu, dwa lata i w dosyć nietypowej dla siebie roli, yy, w roli nauczyciela. Do tej pory... Czy w ogóle? Znaliśmy go raczej jako mówcę synagogalnego. Z rzadka zabierał głos w innych okolicznościach. Wyjątkiem pod tym względem jest mowa w Atenach, ale jak pamiętamy, ta mowa bynajmniej sukcesem ewangelizacyjnym nie była. Więc jedyne, co działa, to te synagogi. A tutaj widzimy Pawła, jak przez dwa lata uczy w szkole Tyrannosa. Czego? Fajne pytanie, chciałbym wiedzieć. Na tym też e, autor dziejów apostolskich się nie zatrzymuje. Czyżby to znaczyło, że to nauczanie, że te dwa lata... To był jednak e, fałszywy trop. Pan, czy, widzi Pan, ma Pan rację, tak. Uznał to za na tyle ważne, żeby powiedzieć, że dwa lata uczył w szkole Tyrannosa. Ale jeżeli przychodzi do jakiejś synagogi i tam przemawia trzy razy z rzędu w synagodze. I mamy z tego sprawozdanie z mową, a tutaj z dwuletniego nauczania nie mamy nawet pół słowa. Co to było? Jaki charakter miało to nauczanie? Czy mówił to samo, co w synagodze? Czy zmienił sposób nauczania? Jakie były owoce? tej pracy. Tego wszystkiego się nie dowiadujemy. Nic, nic, to jest jedyna wzmianka o tyrannosie, o jego szkole i pewnie, i pewnie tak już zostanie. A więc kończy się taki epizod w życiu Pawła, który był długi, ale czy przyniósł jakieś owoce? Czy po coś to było? Czy po nic to nie było? Czy to były zmarnowane dwa lata? No może tylko tyle, że nie musiał ciągle przenosić się z miejsca na miejsce, dźwijać tego swojego wędrownego dobytku i co chwila w nowej sytuacji zaczynać wszystko od nowa. Zmęczył się? Zadyszki dostał? Zatrzymam się, żeby odpocząć. No Właśnie ten epizod, który kończy pobyt Pawła w Efezie, przyniesie nam odpowiedzi na tego typu pytania. Z dziejów 20, werset 6 dowiadujemy się, że y, rzecz y, cała kończy się odpłynięciem y, Pawła z Filippi do Troady i potem pewnie już z Troady dalej do y, Syrii. Zaraz po święcie y, możemy się doliczyć, że chodzi o rok 58. Jeżeli założymy, że e, wszystkie te wydarzenia, za, e, które są opowiedziane od 19.10 do 26 zajęły mniej więcej 4, 4,5 do 5 miesięcy, to jesteśmy gdzieś tak w okresie zimy z 57 na 58. Ile Pawłowi zostało życia? Parę lat. Jak pan pamięta, jeśli chodzi o chronologię, absolutną dziejów apostolskich, to mamy takie punkty zaczepienia, które pokażą się dalej. Mianowanie Feliksa, które znamy nie tylko z dziejów, ale i z inskrypcji z Delw. Dojdziemy. I potem już na zasadzie chronologii względnej można policzyć, co kiedy. Więc ta data 58, wiosna 58, jako data wyjazdu Pawła z Macedonii do strony Azji Mniejszej, jest, jeśli chodzi o dzieje apostolskie dosyć łatwo przeliczalna na, na chronologię absolutną. Także to, to nie jest wróżenie z fusów. Tutaj akurat możemy być możemy być yy, w miarę pewni. To co zwraca uwagę jeszcze w tej perykopie, co jest bardzo charakterystyczne. Bardzo długa lista yy, współpracowników Pawła, którą można wyciągnąć z perykopy, którą zajmujemy się dziś. Zaraz na samym początku wspomniani są dwaj współpracownicy Pawła, Tymoteusz i Erast. Erast pozostanie postacią dosyć tajemniczą, ale to Nieostatnia ostatnia, tajemnicza postać na tej liście. Gajusz i Arystarch, pochodzący z Macedonii. Czy Gajusz z Derbe i Gajusz Macedończyk to ta sama osoba? No, trudno by było. To tak jakby powiedzieć o kimś, że Staszek Góral z Grudziądza. Więc raczej są to dwie różne osoby. E, troszkę inna sprawa, jeśli chodzi o Arystarcha Macedończyka i Arystarcha z Tesalonik. Tesaloniki... E, nawet jeżeli do takiej rdzennej Macedonii nie należały, ale y, Grecy chętniej łączyli je z Macedonią niż, niż y, z Heladą właściwą, więc to, to się jeszcze jakoś utrzyma. E, Sopater, syn Perusa z Berei, kompletnie nieznana postać. E, Tychika znamy skądinąd, ale Trofim z Azji to też jest imię, które pojawia się raz i, i koniec. I nic więcej nie wiemy o człowieku. Ale nagle się dowiadujemy, że to nie jest tak, że Paweł poszedł ewentualnie z kimś tam, że Paweł ma już wokół siebie bardzo dużą chociaż nam może nieznaną zbyt dobrze ekipę, że w różnych sytuacjach wspomagają go bardzo różni ludzie, a więc to już nie jest działalność jednego charyzmatycznego kaznodziei wędrownego, ale to już jest coś, co powoli zaczyna obrastać siecią złożoną z ludzi, którzy poczuwają się na różny sposób, z różnymi zadaniami do tego, żeby w dziele ewangelizacyjnym Pawła uczestniczyć i czasami wręcz biorą na siebie, jak zobaczymy, główny ciężar sytuacji żeby Pawła odciążyć, albo żeby on sam nie wystawiał się na niebezpieczeństwo. Zobaczymy, że ci, którzy próbują go jakoś chronić przed nim, samym, przed nim samym, mają bardzo utrudnioną pracę, bo on się prosi o kłopoty, ale robią, co mogą. I to trzeba docenić. Więc możemy powiedzieć, że Kościół to już nie jest tylko Paweł i gminy, które on zakłada, ale to już jest cała lista ludzi, którzy biorą na siebie po kawałku odpowiedzialności za to dzieło, którego twarzą i głównym motorem jest Paweł. Tutaj była taka ładna mapka Azji, mniejszej na której dobrze było widać Likaonie, ale niestety maszyna się zbiesiła i nie chcę jej pokazać. Listra w Likaonii to by było rodzinne miasto Tymoteusza, o którym wiemy już z szesnastego rozdziału dziejów, że jest jednym z pierwszych współpracowników, których Paweł dobiera sobie samodzielnie. Niejako na miejsce Jana Marka, który poszedł z Barnabą. To jest taki własny współpracownik Pawła. I zauważmy, że Tymoteusz pojawia się i na początku, wśród współpracowników Pawła w tej perykopie i na końcu. Jest taką osobą po Pawle w tej grupie najbardziej rozpoznawalną. I o nim jeszcze coś możemy powiedzieć. Nawet e, dosyć dużo o jego sytuacji rodzinnej, e, że pochodził z rodziny mieszanej, o tym w jaki sposób został włączony do wspólnoty kościelnej, że Paweł tak jednak próbuje szukać kompromisu między przyjęciem Poganina czy syna Poganina przynajmniej do kościoła, a wprowadzeniem go także do wspólnoty synagogalnej przez obrzezanie. Jeżeli uznamy, a wydaje mi się to rozsądnym rozwiązaniem, że tak zwane listy pasterskie, a więc do Tymoteusza II i do Tytusa 1 e, mają charakter już popawłowy, to by się okazało, że e, Tymoteusz, Pozostaje postacią ważną, tak żeby nawet imię jego babki i matki, a więc jego przodków chrześcijańskich. Jak będzie rodzaj żeński od przodek? To, to ci, co mówią ministra, to będą wiedzieli, jak to jest. Ja nie wiem. Przodkini, tak, dobrze, bardzo mi się podoba. Więc to jego przodkinie są wyliczone. Ale to już jest jednak chyba tradycja, która trwa po śmierci Pawła. I to znaczy, że Tymoteusz dalej pozostaje osobą ważną. Tradycja mówi, że był biskupem Efezu, co też warto, warto sobie w tym momencie przypomnieć. A więc można by powiedzieć, że Kościół się troszkę instytucjonalizuje. Ten Kościół Pawłowy to już nie jest tylko wspólnota świętych ze swoją hierarchią, jerozolimska wspólnota świętych, ale też i te Kościoły Pawłowe zaczynają nabierać charakteru nie tylko charyzmatycznego i ta wspólnota Kościoła zderza się z instytucjami e, państwowymi czy samorządowymi. Zobaczmy, że w tym przecież krótkim dosyć tekście pojawiają się trzy nazwy e, kategorii urzędniczych. Azjarchowie w 1931. Gram Mateus w 1935 i Prokonsulowie w 1938. A więc instytucja może nie jakaś perfekcyjnie zorganizowana ale jednak instytucjonalizujący się coraz bardziej Kościół spotyka się z instytucjami społeczeństwa cywilnego. Jakie jest to spotkanie? Jakie ono będzie miało przebieg? Jak się odniosą do siebie grupa chrześcijan skupiona wokół Pawła i przedstawiciele urzędów? lokalnych. Termin Azjarcha występuje w całej Biblii greckiej tylko raz, tylko w dziejach 19-31. Znajdujemy w skądinąd przyzwoitym słowniku takim trzytomowym więc to nie jest yy, byle co hasło Azjarcha, ale jak widzimy, nie jest ono najbardziej rozbudowane. Przepisałem całe, a co? Więc autor, yy, który nie uznał, że warto się podpisywać, bo tylko te najkrótsze hasła w yy, yy, tym słowniku są niepodpisane. Uznam, że nie ma się czym chwalić, że to napisał. Ale popatrzmy, od czego są stare książki. A jeśli chodzi o filologię, to właściwie w XIX wieku zrobiono wszystko. Także śmiało możemy się odwoływać do literatury ponad stuletniej. Jak definiuje owych azjarchów, autor hasła w Encyklopedii Nowodworskiego. Dochodzi do bardzo ciekawego wniosku, że owi azjarchowie to lokalna odmiana edylów. Urzędników samorządowych powoływanych, by czuwali nad igrzyskami i walkami gladiatorów, wyprawianymi na cześć bogów i cesarza, a którym przewodniczyli. Wydawać by się mogło, że pracowali w branży rozrywkowej. Nie, proszę Państwa. Pracowali głównie w biznesie, ponieważ to oni wykładali kasę na te igrzyska. I na tym polegał ich urząd. Na gromadzeniu środków potrzebnych do organizowania rozrywek publicznych. Ale, jak widzimy, rozrywki te e, miały swój podtekst głębszy. Były zarazem aktami kultu religijnego. <śmiech> pamiętamy może jeszcze z zeszłego roku, że Efes wygrywa rywalizację o zaszczyt bycia pierwszym ośrodkiem kultu żyjącego cesarza. Zdobywa przywilejne okorii a więc stworzenia wzorców kultu boskiego rzymskich władców. Azjarchowie traktowani bywają w literaturze przedmiotu jako przedstawiciele tego szczególnie kultu. Myślę, że zważywszy na kolorystykę koloryt lokalny, można uznać, że jeśli chodzi o Efez, to tak, to mieli do czynienia głównie z tym obszarem religijności. A więc jeżeli czytamy gdzieś, że przyczyną prześladowania e, chrześcijan bardzo szybko stało się to, że nie było im po drodze z kultem cesarskim, to przypomnijmy sobie ten kawałek dziejów apostolskich, który zdaje się nie ułatwiać yy, przyjmowania tego typu uogólnień. To nie było wszystko takie proste, jakby się niektórym zdawało. Popatrzmy na kawałek z y, męczeństwa Polikarpa. Męczeństwo Polikarpa jest stosunkowo starą pasją, czyli opowiadaniem o męczeństwie. Śmierć Polikarpa nastąpiła... Najprawdopodobniej w 156. roku po Chrystusie. Relacja zdaje się być niewiele młodsza. Powstała raczej dosyć szybko po, po śmierci biskupa Smyrny Polikarpa. I popatrzmy, jakie osoby są czynne w procesie Polikarpa. Cały proces prowadzi prokonsul. Prokonsul do informowania o kolejnych e, etapach procesu używa swojego Herolda, który nie tylko musiał mieć donośny głos, żeby go tłum słyszał, ale też yy, był odpowiedzialny za redagowanie konkretnej formy informacji, którą miał przekazać. I on dostawał Wytyczne, o czym ma poinformować yy, yy, lokalną społeczność, a już tekst ogłoszenia układał sobie sam. O, o, o, o, o. właśnie o to chodzi. Yy. Pojawia się też w końcowej fazie procesu, czyli w, na etapie egzekucji, Pojawia się też Azjarcha. E, nic nie wiemy o azjar, Azjarsze w Filipie ze Smyrny. Postać, którą znamy tylko z tego opowiadania i nie wiemy, czy imię się zachowało, czy dorobiono je na potrzeby, e, na potrzeby pasji. E, Azjarcha ma się przyczynić do tego, żeby egzekucja była spektakularna, żeby przy okazji było trochę zabawy. No bo jak lew pogania biskupa po e, płycie stadionu, to zawsze trochę radości jest. nie? E, I zobaczmy, że Azjarcha bynajmniej nie angażuje się w zaspokojenie tego, tej rządzy rozrywki kosztem dostojnego, siwowłosego nauczyciela, jak mówi o nim prokonsul w czasie procesu. Jesteś nauczycielem miasta. No Więc niestety, skoro nie chcą udostępnić lwa, to trzeba wybrać środki skromniejsze i Polikarp zostaje spalony żywcem. Zobaczmy, że lista urzędników, którzy się pojawiają w męczeństwie Polikarpa, jest podobna do tej, która pojawia się w opowiadaniu o rozruchach w Efezie, o których mówimy dzisiaj. Kolejność jest tylko trochę inna. Bo najpierw pojawiają się azjarchowie, potem pisarz, Gram Mateus, a potem prokonsulowie. Proszę Państwa, zauważcie, że Pasio Polikarpi używa liczby pojedynczej. Azjarcha, Filip, a wcześniej prokonsul. Imienia prokonsula dokument nie podaje. Jest to o tyle istotne, że e, Azjarcha z danego ośrodka był jeden. Oni dopiero w dziesięciu tworzyli taką radę dla całej prowincji. To coś, co jak słowniki przypominają nazywało się Koinosazias u Nowodworskiego e... też to jest. E... Ojej, ale jest. E... Także w Efezie był jeden Azjarcha, naraz. Jeden Edyl i w Smyrnie był jeden Azjarcha. To samo z prokonsulami. Nie mianowało się dwóch prokonsulów w jednym miejscu, tak samo jak dzisiaj nikt nie mianuje dwóch wojewodów w jednym województwie. Czy dwóch starostów w jednym powiecie. Bez sensu. To, to, to by oznaczało, że się dubluje struktury administracyjne. Więc y, o tyle w dziejach apostolskich ta liczba mnoga jest zwodnicza. Natomiast pasjo Polikarpii oddaje dosyć dobrze y, sytuację prawną. Bo tam są wymienieni jeden prokonsul i jeden azjarcha. Ale zobaczmy, prokonsul jest tym, który prowadzi proces Polikarpa i zobaczymy w naszym tekście, że też jest wzmianka o tym, że od prowadzenia procesu są prokonsulowie. No ale taki Azjarcha na gościnnych występach to już nie jest urzędnik. Tak samo jak no, jak wojewoda śląski pojedzie na Mazury na wakacje, to już tam wojewodą nie jest. No. Więc tyle, że w, w dziech nie padają żadne imiona tych urzędników. Więc raczej chodzi o, o kategorie, o funkcje, niż o y, konkretne osoby. I zobaczymy, że, że to tak naprawdę nic by nie zmieniło, gdyby, gdyby byli w liczbie pojedynczej. Ale funkcja sądownicza y, prokonsula się zgadza. Proces Polikarpa odbywał się na stadionie. Wydarzenia związane z e, rozruchem w Efezie rozgrywają się w teatrze, a więc za każdym razem jest to miejsce publiczne, powszechnie dostępne, z dużą widownią. Jest to akt publiczny i chodzi o to, żeby to nie był tylko wianuszek gapiów, którzy postoją, popatrzą nogi i zabolały pójdą do domu. Chodzi o to, żeby byli obecni cały czas, mieli na czym usiąść. I przyjrzeć się, jak przebiega ten akt. Tak, tak, tak, mniej więcej. No, zanim wymyślono ruchome obrazy, jakoś się trzeba było bawić. No. <słyskać> e, proszę Państwa, Popatrzmy teraz już na samą perykopę. Jak ona się zaczyna. Dosyć nieszczęśliwe jest to, co, co czytamy w polskim przekładzie, że Paweł postanowił udać się do Jerozolimy. Ponieważ gdyby przetłumaczyć dosłownie efe to entopneumati dielthon to byśmy mogli powiedzieć, że w duchu albo dzięki duchowi, z pomocą ducha Paweł ułożył sobie jechać do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. Pamiętacie Państwo, jak Paweł wyrusza do Macedonii? Ten impuls ducha realizuje się tam przez sen. A tu się już nie... Tu już nie jest to takie spektakularne. Nie ma to charakteru jakiegoś znaku, widzenia. Tak jak się to dzieje na początku dziejów apostolskich. Jak chociażby widzenie Piotra na podstawie którego dokonuje chrztu e, pierwszych nieżydów i włączenia ich do kościoła, czyli domu Korneliusza. To już ten duch działa w sposób o wiele bardziej dyskretny, co nie znaczy, że mamy go rugować z tekstu przez takie psychologizujące tłumaczenia jak jest duch to niech będzie duch i, i Rzym Paweł mówi Dei, de, kai, rom, e, dein. Dei? To jest taki czasownik z bardzo ułomną odmianą. Można powiedzieć, że całkowity inwalina. Ma tylko trzecią osobę i to jeszcze taką bezosobową. Jest dokładnym odpowiednikiem naszego trzeba. Nie ma odmiany ja trzeba, ty trzeba, szon trzeba. Jest tylko trzeba i już. Kiedy Jezus przygotowuje swoich uczniów na wydarzenia paschalne i mówi im o tym, że ma cierpieć, być odrzuconym, umrzeć, to mówi, Dejme. Jest taki plan, który ja mam zrealizować. To jest moja droga, którą mam przejść. W ten sposób mogę spełnić swoją misję. Nie ma jakiegoś konkretnego powodu dla którego Paweł musi. Dej nie wyraża przymusu z czyjejkolwiek strony. Raczej świadomość własnego zadania i potrzebę jego realizacji. I Paweł ten Rzym ustawia właśnie w tej perspektywie. To jest to jest Jego droga. I to zestawienie z yy, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa nie, nie jest przypadkowe. Jeżeli Paweł jest uczniem Jezusa i ma pójść za Jezusem, to ma pójść do życia. Logistyka wczesnokrześcijańska już funkcjonuje. Zanim Paweł wybierze się tam, gdzie przy pomocy ducha sobie poukładał iść, to dwóch, o których się mówi diakonunton, auto Idzie przed nim przygotować jego przybycie. Diakoneo, od którego imię słowem jest określenie Tymoteusza i Erasta, ma znaczenie służyć, ale jest czasownikiem używanym dosyć rzadko i odnosi się do y, usługiwania komuś, nie do pełnienia prac służebnych. Nie powiemy diakonos o kimś, kto pracuje y, w gospodarstwie rolnym. Diakonoj to jest służba domowa. Służyć Panu bezpośrednio to jest diakonia. Najczęściej tym, komu się służy, tam gdzie użyty jest czasownik diakoneo, w Nowym Testamencie jest, nie zdziwimy się, Jezus Chrystus. Chrześcijanie służą Jemu. A Tymoteusz i Erast posługują Pawłowi, posługują przy Pawle. Są oddelegowani do pomocy jemu konkretnie. Mamy w głowie często obraz Pawła jako Zosi Samosi. On tu wszystko sam, walizki sobie spakuje, kanapki zrobi. A jeszcze jak przyjdzie, gdzie ma przyjść, to się dosiądzie do krosen i utka ze dwa namioty, żeby było na, na czynsz zawynajmowaną i zdepkę. Pewnie na początku akcji ewangelizacyjnej tak to mogło działać. Ale tu już tak nie działa. Jest dwóch ludzi, których zadaniem jest iść przed Pawłem i przygotować jego pobyt tam, gdzie ma przybyć. Tak jak po dwóch w Ewangelii Łukasza Jezus rozsyła swoich uczniów w dużej liczbie, 72. Wszędzie tam, gdzie sam iść zamierzał. I tu nie chodzi o to, że Pawła się traktuje jako... Kolejne wcielenie Jezusa? Nie, to, to nie o to chodzi, ale to pokazuje jaką rolę ma Paweł we wspólnocie chrześcijańskiej, w tym kościele, który przez lata budował. Werset 19.23 wprowadza nas już w samą dynamikę zdarzeń, które się mają rozegrać. Proszę Pana, na co ja Panu mogę powiedzieć? Kompletnie się nie zgadzam z tym sposobem. Czyli tam jest, że tu duch poszedł, a nie on sobie tak i Nie ma czasownika, który by można było przetłumaczyć, natchnąć, ale jeżeli potraktujemy formułę pneumatii poważnie, a nie ma powodu, żeby jej poważnie nie traktować, no to, to raczej będzie chodziło o ducha, a nie o widzimy się Pawła. Myślę, że no, pewna maniera psychologizowania wszystkiego, sprowadzania jednak do, do działań ludzkich mogła tutaj zaważyć. Ale nie chcę dawać egzegezy tego, co zrobił tłumacz. Ja jestem od od interpretowania tekstu biblijnego, a nie od tekstu tłumacza. Nie wiem, po prostu nie wiem. Zobaczmy, ten werset 23 wprowadza nas w naturę zjawiska, które się ma przetoczyć przez Efes. Tarachos ukoligos. Niemały niepokój. Jeżeli ktoś wywołuje niepokój, to raczej ma na pieńku z władzą, a nie jest jej pupilem. Jak Żydzi z powodu niejakiego chrystosa robili zamęt w Rzymie, niepokoje, to co z nimi Klaudiusz zrobił? Pogonił im kota. Nie muszą bym mnie jakim się nie podoba. Byleby w mieście panował spokój. A zobaczymy, czy rozruch, który powstał, spowoduje represję względem chrześcijan, względem Pawła czy kogokolwiek z jego środowiska. Bo tak na pierwszy rzut oka, gdybyśmy chcieli zastosować ten schemat, który się przeważnie stosuje do, do yy, prześladowań, no to powinno być tak, że jak jest niepokój z powodu jakichś tam chrześcijan, to chrześcijan zapiura i won. Efes będzie spokojny bez nich. Zobaczymy, że cała sytuacja wygląda troszkę bardziej. Z jakiego powodu wybucha ten niepokój? Z powodu drogi. Tutaj akurat przekład jest bardzo dosłowny. Można? Mhm. Można. Określenie chrześcijaństwa mianem drogi nie jest częste. Ale może właśnie dlatego, że nie jest częste, to odsyła nas do takich tekstów, w których możemy je znaleźć. Cofnijmy się o kawałeczek yy. i przypomnijmy sobie, że saun Starsu Prześladował tych, którzy byli na drodze. On był motorem represji i wyszukiwał w Damaszku, czy miał wyszukiwać w Damaszku tych, którzy byli na drodze i y, z tego powodu nie uznawano ich za braci w wierze. Paweł Prześladowca Drogi... Dziękuję. Paweł Prześladowca Drogi jest teraz troszkę innej roli. Sam jest na drodze, a tarasos, tarachos wybucha z powodu drogi. Tarasso oznacza powodować zamęt, powodować niepokój, ale nie w sensie takim psychologicznym, tylko raczej taki zewnętrzny zamęt, bezład. Ale to nie jest powiedziane, że chrześcijanie są autorami tego zamętu, że to ich wina, że jest tarachos. Mamy winowajcę nazwanego z imienia, z zawodu i e, to daniem powodu, dla którego y, występuje publicznie i zbiera sobie zwolenników. Ta postać skąd inąd pozostaje nieznana. Możemy się tylko domyślać, że rola tego człowieka społeczna, jego autorytet w lokalnej społeczności, a mówimy o społeczności kilkuset tysięcznego miasta, musiał być spory, skoro może swoim autorytetem zgromadzić Znaczącą grupę ludzi. Jest to grupa, którą trudno określić inaczej, niż grupą interesów. Ich zawód, ich aktywność związana jest z lokalnym ośrodkiem. Kultu. To, co znajdujemy tutaj, to jest już pewna interpretacja, że chodzi o produkcję takich, srebrnych modeli świątyni Artemide Efeskiej. Z tekstu greckiego nie wynika, że chodzi o e, małe świątynie, ale jest to jakaś do pewnego stopnia też i archeologicznie uprawomocniona interpretacja. Robią srebrne świątynie e, Artemidy. Zobaczmy, jedną z cech charakterystycznych tej perykopy jest to, że występują w niej dwie mowy i żadnej nie wypowiada apostoł. Jedna i druga są to mowy e, pogan. Jedna to jest mowa Demetriosa, e, którego nazywamy złotnikiem tylko dlatego, że srebrnik znaczy co innego, ale on przez cały czas jest określany jako rzemieślnik pracujący w srebrze. A drugą mowę w tej perykopie wygłasza pisarz miejski. Też nie chrześcijanin, nie apostoł. Więc można by powiedzieć, że cechą charakterystyczną tej perykopy jest to, że ona daje głos tej stronie niechrześcijańskiej i nieżydowskiej. Pojawia się trzecia siła w dyskursie publicznym. Z którą trzeba się będzie jakoś liczyć. Świątynia Artemidy Efeskiej, jak pamiętamy, robiła na tyle duże wrażenie, że zaliczano ją do siedmiu cudów świata starożytnego, ale w związku z tym też miała dosyć burzliwą historię. To jest y, taki model, y, który w jakimś parku Parku Miniatur można oglądać w Turcji. A tutaj mamy plan tej świątyni. Zobaczmy, ona stoi w lesie kolumn. Jest to o tyle istotne, że wykonanie kolumny było to ogromne zadanie Yy, dla rzemieślników. Obróbka tego kamienia, złożenie z tego elementu nośnego. A więc im więcej kolumn, tym bogatsza budowla. A tutaj było 137. Co nieco jeszcze zostało? To zdjęcie robi już mniejsze wrażenie. No i mamy tutaj mowę Demetriosa. Zobaczmy, jest to całkiem konkretny kawałek przemówienia. Demetrios sam żyjący z ruchu pielgrzymkowego, czy turystyczno-pielgrzymkowego. Świątynia, przy której pracował Demetrios i jego koledzy, to już była oczywiście świątynia ta odbudowana po spaleniu. Odbudowano ją dlatego, że sam posąg Artemidy Efeskiej nie został w znaczący sposób uszkodzony i uznano, że skoro bogini ocalała, to świątynię trzeba odbudować, tak jak była, z tą samą ilością kolumny i na tym samym planie. E... Ale ten Demetrios, który początkowo występuje wyłącznie jako człowiek brojący własnych interesów, ostatecznie Odwołuje się nie tylko do argumentów ekonomicznych, ale przede wszystkim do tego, że kult może upaść, jeżeli okaże się, że chrześcijanie zgromadzą większą ilość zwolenników. Na czym polega? Szkodliwość działania Pawła na przekonywaniu, że ci, którzy są ręką uczynieni, feoi hojdia heiron ginomenoi, ci, którzy stali się dzięki ręce, nie są wcale bogami. Proszę Państwa, jest to argumentacja, którą znamy i z psalmów, i z Deutero-Izajasza. Argumentacja obecna w Biblii hebrajskiej od czasów niewoli babilońskiej. nie może być przedmiotem kultu religijnego, nie może być Bogiem coś, co człowiek zrobił. Natomiast w obronie kultu tego, co wykonała ręka ludzka, występują ci którzy sami robią świątynię ze srebra. I robią to jako sposób na to, żeby zarobić na swoje utrzymanie, ale też utożsamiają się z tym e, kultem Artemidy Efeskiej. Ich wizja świata nie tylko sposób życia, Utożsamia się z kultem Artemidy. Cały świat ciągnie do Efezu, żeby oddać hołd bogini. I jeżeli się okaże, że y, świętość, boskość tego wizerunku nie będzie uznawana, to świat się zmieni. Centrum świata się przesunie. Efes przestanie być środkiem świata, w którym największą świętością jest Artemida. A więc to, co nieskutecznie próbował zrobić podpalacz Herostrates, to skutecznie może zrobić Paweł. Tak? Tak i nie. Bo dlaczego Efes y, wygrał w, ryw w rywalizacji o to, kto będzie y, miał przywilej neokorii? Bo to już i tak był ośrodek religijny, a jak ludzie przyjadą do Efezu, nie będą mieli lotu następnego dnia, więc parę dni posiedzą no to jak już u Diany byli, czy u Artemidy byli, no to pójdą i do innych świątyń. A jeżeli kult Artemidy upadnie i pies z kulawą nogą do z pielgrzymką nie przyjedzie, to zostaną z tą świątynią Cezara jak Himmelsbach z angielskim. Tak? Także to, to nie, nie, nie do końca chyba tak to działało. Po prostu jeżeli ten kult miał załapać, zagrać, to on musiał się wiązać z jakimś ośrodkiem, który już był znaczący na religijnej mapie świata. A więc mamy starcie pogańskiej tradycji i chrześcijańskiej rewolucji. Zobaczcie Państwo, jak ten świat się zmienił. Jeśli chodzi o Artemidę Efeską, to już ją Państwo znacie. To jest akurat y, kopia przechowywana w Muzeum Archeologicznym w Pireusie, późna stosunkowo, no, ale y, ma ten zaletę nad innymi, że w miarę dobrze się zachowała. To jest bardzo stary przerys, w którym jest sporo interpretacji, które się zdezaktualizowały. Ale popatrzcie na inne Artemidy. Przyznam się, że ta Efeska jest dosyć nietypowa. To już żeśmy mieli okazję w zeszłym roku powiedzieć sobie, jak, jak ten kult był głęboko zakorzeniony w tradycjach religijnych Azji Mniejszej, które się tylko przebrały w greckie nazewnictwo. To nie jest pierwsze imię tej bogini Artemida. To jest raczej interpretacja Greka i Bele, biała bogini, oczywiście, że tak. I teraz ta wojna cywilizacji, przynajmniej wojenka na efeską skalę, jaki będzie miała przebieg. Zobaczcie, pierwszym efektem wystąpienia Demetriosa, chciał nie chciał. Jest pochód, prawie że procesja Przemierzająca miasto z okrzykiem Megaleche Artemis Efezion Wielka jesteś Artemido Efezyjczyków Czy Efezjan Bronią swojej bogini Wychwalają ją Ofiarami tej gorliwości religijnej staje się dwóch towarzyszy Pawła, których wloką do teatru. Można powiedzieć, szczęśliwie się złożyło, że nie samego Pawła, że to nie nad nim będzie sąd. Znowu, tak jak dwóch pojechało przed nim, żeby mu przygotować drogę, miejsce, do którego ma przybyć, tak tutaj znowu dwóch robi za ofiarę rozruchu, chroniąc Pawła. To jest ten Teatr Efeski. się Państwo, tutaj widać tę Drogę Świętą. Główny trakt sakralny miasta. Na widowni mogło zasiąść jednorazowo 13 tysięcy ludzi, a więc dosyć duży obiekt. Prawie 140 metrów ma średnica tego okręgu, na którego części jest zbudowany teatr. Więc obiekt słusznych rozmiarów. Paweł chce być obecny przynajmniej nie wystawia się na e, naprzód, na nie, nie ryzykuje sobą. Już w życiu ileś tam razy był w niebezpieczeństwie śmierci i kamienowali go i jakieś bęcki dostał. I... Ale nie tym razem. Paweł już nie jest do wystawiania, go na, do wystawiania go na niebezpieczeństwo. Pawła się chroni, dba się o jego bezpieczeństwo. I tutaj się pojawiają, widzimy, Azjarchowie. Jako kto? Jako przyjaciele Pawła, troszczący się o jego bezpieczeństwo. Nie jest traktowany jako osoba wroga, jako burzyciel porządku publicznego. Pamiętamy, od czego była zjarcha w Pasio Polikarpi. Od spuszczenia lwa ze smyczy, że się wy, wymigał. A ci tutaj ostrzegają Pawła, żeby się, broń Boże, krzywda mu nie stała. Natomiast niepokój narasta i jego eskalacja przypisywana jest jednoznacznie Demetriosowi i jego zwolennikom, a już może nawet bardziej temu tłumowi, który jak lawinę Demetrios swoim płomiennym przemówieniem popchnął. rola Żyda Aleksandra jest dosyć dwuznaczna. Raczej wbrew sobie staje się uczestnikiem y, zamieszania. Kto go y, zmusił do zabrania głosu publicznie. Czy jego współziomkowie, żeby odciął się od chrześcijańskich wichrzycieli? Czy nieżydowscy i niechrześcijańscy przedstawiciele yy, populacji Efezu, żeby powiedział, że Żydzi też są przeciwko chrześcijanom. Jakkolwiek Aleksander nie deklaruje się wprost jako wróg chrześcijaństwa, raczej y, jako obrońca interesów wspólnoty żydowskiej. A Żydzi w Efezie mieli dużo do stracenia ponieważ za cenę ogromnych łapówek i wieloletnimi zabiegami dyplomatycznymi zapewnili sobie bardzo daleko posuniętą e, autonomię w dziedzinie praw i obyczajów, która pozwalała im na prawie pełną obserwancję prawa. Więc gdyby się okazało, że wchodzą na kurs kolizyjny z polityką miasta, to, to to wszystko mogło się w jednej chwili odwrócić. No i dalej ten powtarzający się krzyk, wielka jesteś, Artemido Efezjan, jako refren przewijający się w opowiadaniu o tych bardzo burzliwych wydarzeniach. Jako pacyfikator nastrojów występuje miejski Gram Mateus. I o co mu chodzi? Z jednej strony o Uznanie status quo. Uznaje, że Efes jest miastem Artemidy. Ale z drugiej strony, i to jest dużo mniej oczywiste, odrzuca możliwość oskarżenia chrześcijan, o bluźnierstwo, o bezbożność, a jeżeli Demetrios i jego koledzy mają jakiś problem, to są prokonsulowie, oni sądzą, proszę bardzo, akt oskarżenia na stół, o co? I cała sytuacja się rozładowuje. Dzięki komu? Dzięki lokalnym urzędnikom efeskim którzy w obronie porządku publicznego nie dopuszczają do prześladowania chrześcijan. Dwa lata nauczania w szkole Tyrannosa dały widocznie taki efekt, że chrześcijaństwo w Efezie nie jest postrzegane jako wrogi zabobon. Chrześcijanie nie są traktowani jako nieprzyjaciele rodzaju ludzkiego, ale są traktowani jako spokojni, porządni ludzie o troszkę może egzotycznych poglądach religijnych, ale pies ich drapał. I to jest zupełnie nowa Sytuacja, w której widzimy chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo wpisujące się w ład społeczny świata rzymskiego. Łukasz odgrywa podobną rolę, jaką względem Żydów odegrał Józef Flawiusz, pokazujący w swoich dziełach, że judaizm nie musi być religią e, ani wojującą, ani prześladowaną, że mieści się w ładzie społecznym, a jest raczej wypychany z tego ładu przez ludzi e, nieodpowiedzialnych, czy to z powodu fanatyzmu religijnego, czy to z powodu tros przesadnej troski o własne interesy, jak Demetrios i jego środowisko. Więc to nie po stronie chrześcijaństwa znajdują się przyczyny prześladowań. Ta wędrówka Pawła, najpierw do Jerozolimy, a potem do Rzymu, ta wędrówka, która jest treścią tej ostatniej części dziejów apostolskich, pokaże... Że niestety ta e, pokojowa forma istnienia chrześcijaństwa okazała się niemożliwą. Nie dano szans chrześcijanom. Ale ta perykopa, którą zajmowaliśmy się dzisiaj, jest o tyle ważna, że pokazuje głębokie przekonanie autora dziejów apostolskich, że w chrześcijaństwie jest potencjał ładu społecznego. Jeśli tylko chrześcijan się nie wypycha przemocą poza, poza ramy społeczeństwa. I myślę, że jest to dosyć dobrze zharmonizowane z wizją śmierci Jezusa w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus jest przedstawiony jako Stoicki nauczyciel, uczący cnoty i zachowania spokoju wewnętrznego, a zostaje osądzony fałszywie, skazany i zabity, chociaż jest człowiekiem sprawiedliwym. A więc to wszystko, co się zadzieje w dalszym ciągu dziejów apostolskich. Będzie jakby odpowiedział na pytanie, dlaczego ta wielka szansa, którą chrześcijaństwo w sobie zawierało, została zmarnowana i kto to zrobił i dlaczego. Dziękuję uprzejmie. Spokojnego wieczoru.